opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o piwie za mikrofonem jak co tydzień Mateusz Paniuszewicz Dzisiaj chciałbym dla was omówić wydaje mi się ciekawe piwo, ponieważ jest to czeski kocur Piwo w stylu pale ale, uważone w 100% na żytnim słodzie, dlatego cztery rodzaje specjalnego chmielu, no niestety nie jest wyszczególnione, jaki chmiel został użyty. Piwo dostałem od Arka, który był w Czechach, przywiózł je do Wrocławia, potem z Wrocławia ono do Szczecina jechało, także piwo zwiedziło kawał świata, ale w końcu znalazło się u mnie. Butelka szklana, 0,3 litra. Bardzo, bardzo fajnie ta butelka wygląda. Jest taka e, wąska. W Polsce chyba nikt nie stosuje tego typu małych butelek. Etykiety na kocurze no, są bardzo charakterystyczne. Czarno-żółte. E, w takiej trochę nuklearnej ta można powiedzieć, wygląda bardzo fajnie, jakby napisy i grafiki były zrobione sprayem. Widać różne zacieki. Mnie się podoba jak najbardziej. Kapsel na piwie jest złoty, bez żadnych napisów, bez niczego. Po prostu najzwyklejszy kapsel jako do orężady. Piwo jest niestety przeterminowane o 5 dni. Nie udało mi się go wypić wcześniej. no z jednej strony e, z jednej strony nie miałem za bardzo czasu na podcastowanie, z drugiej e, no jakoś nie miałem natchnienia e, do picia e, tego piwa, no ale w końcu stwierdziłem, że muszę się zabrać ponieważ raz naszła mi ochota, a dwa w końcu piwo się popsuje No jest to piwo niepasteryzowane także nie nie chciałbym, żeby zbyt długo leżało, jest również niefiltrowane no i co może jeszcze z takich informacji czysto kronikarskich, piwo ma 4,5% alkoholu myślę, że możemy otwierać, bardzo jestem ciekawy jak piwo smakuje, podejrzewam że będzie dobre Zobaczymy, czy się nie rozczaruje. Udało się otworzyć. Zapach z butelki jest taki... ...taki bardzo owocowy. Pachnie troszeczkę jak jakieś pożyczkowe wino takie domowej roboty. Pachnie również drożdżowo, no ale przeleję sobie piwo do szklanki no i zobaczymy, co wtedy będę mógł wyczuć. W butelce zostało trochę drożdżowego osadu. A jakoś nie, nie starałem się specjalnie wymieszać go. Wydaje mi się, że nie jest on w tym piwie najważniejszy. Piwo przelane do szklanki pachnie absolutnie niesamowicie. Jest to można powiedzieć zapach skoncentrowanego soku owocowego, no i dla mnie to jest kompletne zaskoczenie.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 Zdaje mi się, że to piwo pachnie bardzo mocno czerwonymi owocami. Doprawdy, zapach jest niesamowicie owocowy. Nie spodziewałbym się tego, no ale jednak to dostałem. Wydaje mi się, że taką bardzo delikatną nutę chmielu można wyczuć. Chmielu takiego w rozumieniu goryczkowego zapachu, no o ile taki można w ogóle wyczuć. Chodzi mi bardziej o to, jeżeli kojarzycie na przykład zapach zawiercia bursztynowego. No to tutaj w tym koturze on jest taki bardzo delikatny i naprawdę trzeba się mocno wąchać, żeby go wyczuć. Poza tym zapach jest absolutnie słodki. Nie jest to najlepszy zapach, jaki czułem, ale na pewno jest Jednym z ciekawszych. Piwo przy nalaniu pokryło się bardzo wysoką pianą taką wysoką na 3-4 cm, która zaczęła opadać, a w ciągu dwóch minut zredukowała się prawie całkowicie pojawiły się przy takie miejsca na piwie w ogóle pozbawione piany, a, ale na przykład przy ściankach ta piana była cały czas na taki mniej więcej centymetr wysoka i tworzyła takie pofalowane kożuszki. Wystarczyło raz tylko szklanką zakręcić i piana się odbudowała, ma pół centymetra. Jest biała, taka może nawet trochę biało-szara, ze średnich bąbelków się składa, ale oblepia ścianki szklanki no i sprawia wrażenie takiej porządnej piany. Pomimo tego, że opada, to łatwo ją odzyskać i, i naprawdę jest fajna. Kolor piwa jest pomarańczowo-brunatny. Taki jasno pomarańczowo-brunatny. E, jest bardziej zamętniony niż na przykład ciechan lagerowy e, na pewno, ale nie jest tak bardzo mętny jak na przykład piwa pszeniczna. Właśnie wziąłem pierwszy łyk tego piwa i jedyne co chciałbym powiedzieć to Arku, bardzo Ci dziękuję za to piwo. Jest bardzo dobre. Pomimo bardzo wysokiej słodkości zapachu w smaku piwo jest goryczkowe. Jest bardzo przyjemne. Ja lubię takie piwa. Dobrze nachmielone eile to jest coś dla mnie. Piwo jest lekkie. Jest całkiem treściwe, ale mimo wszystko lekkie. To tworzy fajną kompozycję. Alkoholu nie czuć zupełnie. A całkiem intensywny posmak chmielu mnie odpowiada. Wydaje mi się, że to jest poziom goryczki, taki jaki możemy znać z Pilsnera Urquell. Trochę bardziej gorzkie niż e, Ciechan Lagerowy. Tak mi się wydaje. Ciechana ostatnio piłem chyba 3 dni temu. Był, był smaczny, ale kocur jest lepszy od Ciechana. Piwo pomimo tego, że jest po terminie, z pewnością jest zdatne do wypicia. Nic mu nie dolega. No, ale podejrzewam, że gdybym miał to piwo świeższe, może nie tak. Gdybym wypił to piwo, kiedy było świeższe, pewnie byłoby jeszcze lepsze. Orzeźwienie w kulturze Pale Ale jest e, niezbyt duże. Jest to raczej piwo takie sesyjne, które można w siebie naprawdę kuflami wlewać, no ale nie jest to coś, e, czym się jakoś specjalnie orzeźwimy. Nie, to jest raczej piwo... Takie, takie zwykłe chociaż też może y, jak na polski rynek piwny, no to byłby to pewien fenomen i piwo, które by zapewne było czczone no ale y, jak na czeski rynek no to to jest y, fajne fajne piwo ale nie jest to żaden majstersztyk niemniej gdybym miał taką możliwość Codziennie bym po tego kocura sięgał, bo jest bardzo dobry i wydaje mi się, że właśnie e, jego zastosowanie jako piwa codziennego, piwa sesyjnego byłoby idealne. Słodki zapach tego piwa jest trochę zdradliwy, ponieważ w smaku absolutnie nie ma żadnej słodyczy i to mnie cieszy. Wydaje mi się, że gdyby kocur uważał słodkie piwo, no to nie byłoby to nic przyjemnego. A tak, pale ale jest bardzo przyjemny. W zasadzie nie ma co tutaj więcej o tym piwie opowiadać. Może jedynie to, że średnio niskie nasycenie e, fajnie do tego piwa pasuje. Nie jest na tyle wysokie, żeby orzeźwiać, ale jest na tyle wysokie, e, żeby podtrzymywać pianę, którą wytworzy się mm, wtórnie przez zakręcenie szklanką. No, wydaje mi się, że, że nic bym w tym piwie zmienić nie chciał. Jest dobre, takie jakie jest. Ja je akceptuję w każdej płaszczyźnie. Nawet ten dla niektórych dziwny, dla mnie zaskakujący, dla niektórych może bardzo przyjemny, słodki, owocowy zapach. Jest fajny i no jest to pewien element, który to piwo wyróżnia. Dlatego według mnie bardzo fajne piwo, bardzo przyjemne, lekkie, co tutaj również może, być, to również może być zaletą, bo nie każdy ma zawsze ochotę na jakieś yy, mocne wyspiarskie piwo. No i właśnie, czy to piwo jest wyspiarskie, czy ono jest bardziej amerykańskie. Ja bym się skłaniał do tej drugiej opcji, No i właśnie użyłem przed chwilą tłumacza internetowego, bo nie byłem pewien co do napisu na temat zastosowania amerykańskiego chmielu. No i okazuje się, że w kocurze jest zastosowany amerykański chmiel. Nie jest niestety podana nazwa tego chmielu, ale któryś z tych czterech chmieli pochodzi z Ameryki tak więc, no, amerykański rodowód tego piwa w jakimś tam sensie istnieje. Pomimo tego, że na butelce jest napisane, że to jest piwo z rodowodem z Wysp Brytyjskich, no to mimo wszystko jednak ja tutaj się skłaniam e, bardziej w kierunku amerykańskim. I wydaje mi się, że ten kierunek jest lepszy. Dobrze. Wystawię jakąś ocenę końcową i będziemy się żegnać i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. 7 punktów to wydaje mi się dobra ocena dla Kocura Pale Ale. Jest to piwo przyjemne, piwo, które z wielką chęcią wypiłem. Piwo, które bardzo chętnie bym powtórzył, ale nie jest to jakiś mistrz świata. Nie urzekło mnie tak jak ostatnio trzy nowe pinty które były fenomenalne. Tutaj Arek przysłał mi kocura, który jest bardzo dobry, no ale brakuje mu tego czegoś specjalnego, żeby stać się piwem wybitnym. Ale chciałbym, bardzo bym chciał, żeby każdy z polskich browarów miał chociaż jedno takie piwo w swojej ofercie. Jakże bogatszy byłby wtedy nasz rynek. O ile bardziej dobry Póki co to pozostaje mi jedynie pocieszać się zawierciem bursztynowym. No bo pomimo tego, że nie jest ono tanie, to mimo wszystko i tak jest to połowa ceny kocura, który i tak jest w mniejszej butelce. No ale cieszę się, że miałem przyjemność spróbować tego piwa po raz kolejny. Słuchacze po raz kolejny słuchacz umożliwił mi dotarcie do piwa, do którego, którego nie miałem możliwości wcześniej próbować. No i, i bardzo Arku Ci dziękuję za to. To było bardzo miłe. I może zdradzę jeszcze taki mały sekrecik. To nie jest jedyne piwo, które od Arka dostałem, ponieważ w lodówce leży jeszcze kocur Samurai IPA. I z tamtym piwem wiążę jeszcze większe nadzieje. Patrząc na to, co dostałem w Pale Ale'u, podejrzewam, że się nie rozczaruję. Tak więc, do usłyszenia za tydzień. Nie wiem, czy za tydzień będzie o drugim kocurze. To się okaże dopiero, ale na pewno będzie o nim odcinek. Tak więc, dziękuję za słuchanie dzisiejszej audycji. Zostawiajcie komentarze.